Jest sobota, 15 czerwca 2024 roku. Słuchacie właśnie 503 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonów witają się z Wami zagubiony w kanałach poddery Hubert Mandospandowski. Witam Cię. E, witam Cię również. Piąteczka. O, ale zabolałaś. Ale, ale w końcu weszła. Oraz kierujący motorówką o nazwie Orka Szymon Szymasz-Cieśniński. Witam serdecznie. W 480 nawiedzonym podcaście omówiłem dla Was dwie gry karciane od wydawnictwa Shuffle, czyli de facto od wydawnictwa Cartamundi. Obie na licencji horrorów. Jedna nawiązywała do egzorcysty, druga zaś do piątku 13. Egzorcysta miał fajny twist, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób nawiązywał do filmu, ale był raczej kiepską grą, nieszczególnie angażującą. Piątek 13 zaś był całkowicie w porządku, bo zarówno jeżeli chodzi o mechanikę rozgrywki, to jak angażuje gracza, jak i te nawiązania, klimacik, grafiki, to wszystko było... No, takie dobre z plusem. Nie, nie, że jakaś epicka gra, ale bardzo solidny produkt dla fana horroru. Jeżeli ktoś lubi planszówki, karcianki, no to de facto zakup obowiązkowy. Dzisiaj ja wierzę na słowo, bo ja w tej gry nie grałem. Także ja nie mam porównania absolutnie. Nie grałeś, a dostałem je od ciebie. Tak jest. <gry> I ja je ograłem jakoś właśnie zaraz po tym, jak je otrzymałem i w styczniu był potem, bo to na święta dostałem i w styczniu już był podcast. Dzisiaj porozmawiamy o kolejnych dwóch tytułach z tej serii, czyli też od wydawnictwa Shuffle i tym razem będą to Szczęki i to rozdział drugi, tak, Jaws? I It Chapter Two. Yy, tak jak powiedziałem, tamte gry dostałem od Ciebie, te zaś każdy z nas kupił sobie we własnym zakresie. Tak. Ty oczywiście kupiłeś to, ja kupiłem Szczęki. Oto, nagrałeś już też podcast 579 odcinek Radia SK. Skoro tak mówisz, to tak było. Ale dzisiaj, no krótko do tego tytułu powrócimy i chyba od niego też zaczniemy. Od niego zaczniemy. No więc tak, na pudełku co widzimy? Twarz Pennywise'a, pod spodem sylwetki frajerów, takie ciemne i trochę światła, no i logo filmu. Ty masz jeszcze to starsze wydanie w pudełku takim bardziej prostokątnym, nie? Jak kaseta VHS mm -hmm. czy coś. Teraz te gry są wydawane już raczej w takich kwadracikach, nie? No, mniejsze pudełka i to też było wydane w tym mniejszym, bo tutaj mamy dwie osoby na zjeździe i one mówiły, że właśnie mają kwadratowe to. A zamawiane było niedawno. Ja zamawiałem trochę wcześniej. Mm -hmm. W pudełku 55 kart, tekturowa łódeczka, 15 balonów takich do dmuchania i instrukcja. Wygląda to tak, że losujemy warunek zwycięstwa, a potem naprzemiennie gracze losują skupki stali kart, karty kanałów i układają z nich mapę kanałów poddery, po której przemieszcza się łódeczka Georgiego, SS Georgie. Na niektórych kartach e, tych kanałów widnieje balonik Pennywise'a. Jeżeli tworzy się nową odnogę kanałów, to stateczek, łódeczka płynie w kierunku tej nowej odnogi. I jeżeli mija po drodze baloniki, no to gracze otrzymują e, no takie powiedzmy, punkty traumy, e, punkty, których tak naprawdę chcemy mieć jak najmniej. W drugiej połowie gry Zmienia się talia i pojawiają się karty z przedmiotami. Przedmioty to są różne artefakty, które pojawiały się też w filmie. Artefakty związane z poszczególnymi frajerami. I zadaniem graczy jest dołożenie ich do mapy kanałów i następnie poprowadzenie łódeczki w ich kierunku. Trzeba uzbierać wszystkie 7 przedmiotów i wtedy można dopłynąć do wyjścia z kanałów i w ten sposób zwyciężyć, a przynajmniej podejść do no zakończyć gretek tak naprawdę, zakończyć z jakimś wynikiem. Im mniej tych balonów minęliśmy po drodze, tym niższy wynik, im więcej tym wyższy. A na samym końcu osoba, która jest według scenariusza, jakby szumnie to nie zabrzmiało, tej gry opanowana jakoś przez Pennywise'a, to nie, nie do końca ma sens. Odsłania, w zasadzie nie odsłania, nie pokazuje tej karty wyjściowej, tylko ona zna ten numer, tylko zwodzi e, naszych graczy, wygraliśmy, czy nie wygraliśmy i jeżeli wygraliśmy, no to nic się nie dzieje, a jeżeli mamy numer wyższy, liczbę wyższą niż na tej karcie, to ona przebija balonik, żeby nastraszyć graczy. Zostaliśmy pokonani przez Pennywise'a. I tak naprawdę to układanie kanałów jest stosunkowo proste, bo po prostu możemy dokładać pionowo lub poziomo, jeżeli karta pokazuje, że jesteśmy w takim tunelu, który ma to wejście właśnie w bok, czy do góry, tak, czy w dół, więc dokładamy to po prostu zgodnie z rysunekami i mamy też karty takie trochę cheaty, nie? Karty, które są kartami skrótów i pozwalają przemieszczać się, tak teleportować się de facto z jednego no, końca do innego. Przemieścić się kanałami niewidocznymi, tak to jest wyjaśnione, a tak naprawdę teleportować z jednego miejsca w drugie, co bez sensu, te karty są zakończone kratą, a nie jakimś otwartym wpływem do jakiegoś ukrytego kanału, także to tak do końca też <grych> sensu większego nie ma. Mhm. Mm i wyjściem z kanału jest de facto Deadlights, nie? To no. Ten Pennywise już yy, przekształcony. No i właśnie, oprawa graficzna, O pudełku powiedzieliśmy, to pudełko podoba ci się? Tak, tak, to, a to jest wiesz, to jest typowy Pennywise, nie? Który widzieli, którego widzieliśmy na wielu grafikach. Jest fajne, ja lubię to logo. Yy, to yy, ci frajerzy z tymi latarkami całkiem spoko, takie w niebieskie o czarnych barwach utrzymane. Mm -hmm. Tak. Low effort. Nie, tutaj nikt jakoś niczego nowe, Ameryki na nowo nie odkrył, ale jest w porządku. Co do samych grafik na kartach, no to te kanały, no to to jest taka, takie bardzo generyczne te fakty. te ilustracje. Na nich są baloniki z twarzą Penny Weissa. no one już są z filmu po prostu wzięte. Z jakichś tam materiałów marketingowych. I na kartach artefaktów też mamy frajerów, i to się akurat prezentuje nie najgorzej, bo mamy taką właśnie też nachodzące na siebie sylwetki młodszych i starszych frajerów, tak? tych dzieci i dorosłych. No to z filmowych plakatów, z tej serii plakatów, twarze filmowych postaci i na tym biały taki kontur e, danego artefaktu, czyli, e, nie wiem, lekarstwo na astmę, czy łódeczka, czy moneta, to jest rzecz w zasadzie z filmów, Eddie ma monetę, to, tam był motyw z automatami do gry, czy czepek, za pierwszym razem kompletnie nie rozumiałem, czym jest ten czepek, a faktycznie w sensie interpretowałem go tym, że ten, ten bohater popełnia samobójstwo w wannie i że jest to mhm. czepek kąpielowy, ale nie w drugiej części. To jest retrospekcja, jak oni budują dymną jamę i tam on przyniósł czepki, bo pająki będą mi spadać do włosów. Mhm. E, no, także tak to wygląda. Natomiast... Przy czym to są ilustracje takie symboliczne, nie? To są tak, rysuneczki, to tak, no nie białe, są kadry. Białe rysunki, tak. Biały kontur, taki tylko rysunku. Same kanały no to są takie prościutkie, takie, takie nawet tu nie ma żadnego załamania. To są takie prostokąty, prostokątna droga, e, te części kanału pokryte jakimś zielenią czy rdzą, woda, czasami są jakieś czaszki, to moje dzieci na to zwróciły uwagę, że tam są trupy i to tyle. No to, to, to są takie prościutkie karty, a na, po drugiej stronie no to są te same grafiki, co na okładce, na okładce, tylko że tutaj nie ma Pennywise'a. Są frajerzy i jest tak bardziej to, to jest na pół karty. Widać, że one, oni idą tunelem. Świecą tymi latarkami, a na górze logo na czarnym tle IT Chapter 2. Mhm. I mamy też 15 balonów ale niestety bez logo, bez napisu Bardzo dobrze, I love że Dairy, bez logo, bo tak byśmy ich nie przekuwali, <głos> tylko korzystali z własnych balonów. Ale nie chciałbyś w kolekcji mieć takich 15 no, balonów no no, I love no, no, no, no, no, no, no, chciałbym, chciałbym, jasne, jasne. Yy, nie ma rzeczy do przekuwania, ale to znajdziemy w swoim domu. Łódeczka prościutka, złożona z dwóch elementów, ale fajna, to jest taka trójwymiarowa. Yy, nie, to, to, to nie jest jakiś płaski żeton do przesuwania, tylko taka łódeczka, e, która sobie płynie. Żetony malutkie, tekturowe, e, są to balony czerwone z jedynką po jednej stronie, dwójką po drugiej. Tak, co z jednej strony można powiedzieć, że leniwe, że nie chciałem się zrobić wystarczające liczby żetonów, że zamiast zrobić ich 30, to zrobili 15, ale z drugiej strony no też po co komu 15, 6 takich no. żetonów. Nie? Oszczędność czasu, znaczy czasu miejsca, no ogólnie nawet lepiej, że tak zrobić. No dobrze, no i go zagraliśmy sobie dwie partie. Tak I to, co się rzuca w oczy przede wszystkim, to to, że ona jest naprawdę prosta. Że tutaj... zajmuje dużo miejsca, to jest jasne. Jeżeli y, planowalibyście grać na stole, to musicie sobie przeznaczyć dużo miejsca, bo ten stół się kończy, a ten, te tunele można budować w nieskończoność. I te karty w sumie mogłyby być mniejsze tak naprawdę, Jak do tej gry. No. Bo one są relatywnie duże jak na to, ile ich musimy ze sobą zespoić, tak? Żeby te kanały tutaj stworzyć. Ale właśnie prawie nie ma takich zasad szczegółowych, nie? Ona się wydaje naprawdę oparta na tam trzech założeniach i tyle. Druga rzecz, one też mocno oparta na szczęściu. Ja mam wrażenie, Bardzo że... Losowe. Strategia... Ok, no strategia jest to po prostu, żeby balony układać mniej więcej w jakimś takim miejscu, które do... nie chcemy nie? dotrzeć, a stworzyć sobie też jakąś taką sensowną ścieżkę, i wszystkie na przykład te przedmioty, w miarę zbiegać w jakimś bezpiecznym miejscu, bez balonów, ale właśnie, jak się da, bo my mieliśmy dwie rozgrywki, i przy pierwszej w sumie słabo nam szło, nie? Trochę się nie udało, przegraliśmy, co prawda jednym punktem, ale no, niestety kartę, znaczy zasady mówią, że kartę położyć trzeba, jeśli się da położyć. A jeśli nasza łódeczka stoi po jednej stronie pola, a położymy po drugiej, ona musi przepłynąć przez całe kanały, bo jest zachowana, tutaj istnieje zasada widoczności, czyli w momencie, gdy budujemy kanał, to musimy go widzieć z łódeczki, ona musi dopłynąć i za pierwszym razem faktycznie źle nam weszły karty i przegrywaliśmy. Za drugim po prostu zupełnie sytuacja wchodziły tak bajecznie, że balony były po jednej stronie, gdzie my w ogóle nie pływaliśmy, a przedmioty weszły I 8 nam... I obok siebie, czy I coś? przedmioty weszły nam bardzo szybko, bo za pierwszym razem przecież do samego końca drugiej talii. Ostatnie trzy przedmioty karty. to były na ostatnich trzech kartach, a jak one wejdą szybko, te siedem przedmiotów, to cała ostatnia talia no, nie zostanie wylosowana. Nam weszły dosyć szybko i wyszły tak ładnie, że w zasadzie przedmioty były koło siebie i my ile tam? Z 6 punktów zdobyliśmy tych karnych w drugiej grze? Mm -hmm. W pierwszej dwadzieścia 20... 4, no. Tak, w pierwszej 24, w drugiej 7. Także to całkowicie losowa gra. Mm -hmm. I to niestety trochę jej ujmuje, nie? No, no bo moim zdaniem dużo. Rzeczywiście można po prostu mieć pecha i wtedy tak gra jest bez sensu, nie? bo się okazuje, że po prostu musisz w tej i we w te po tych balonach lecieć i nie masz szans wygrać, a znowu może być tak, że tak jak u nas, my się nawet jakoś nie, musimy, się nie musieliśmy starać, nie musieliśmy kombinować bardzo, to... Znaczy, to jest gra, ja ją chwaliłem, bo ja w podcaście Radio Ska ją chwaliłem, ja zagrałem z dziećmi, nagrałem wtedy tą rozgrywkę z dziećmi i moim zdaniem to jest gra dla dzieci. Mhm. Chociaż na pudełku widnieje 14+, a na szczękach 8+, to nie wiem, chyba tylko dlatego, że faktycznie jakieś czaszki się pojawiają w tej wodzie, które tak naprawdę moje dzieci zauważyły, ja bym ich nie zauważył, to jest mega prosta gra i tak jak mnie się z dziećmi grało fajnie tak jak uważam, że ona jako pasjans jest fajna, uh -huh. bo to jest gra kooperacyjna, w którą jak najbardziej można grać samemu, więc można sobie wyłożyć a jest napisane, że nie można, ale to zawsze na kooperacyjnych jest napisane, od dwóch do czterech a we wszystkie kooperacyjne można zagrać samemu, można sobie wyłożyć ja sobie układałem ją jako pasjans to jako takie ułożenie sobie w domu, samemu jest spoko, bawimy się w klimacie Kinga ale jak wczoraj ją wyciągnęliśmy to ja byłem trochę zażenowany szczególnie, że graliśmy po szczękach, o których zaraz i to jest naprawdę bardzo fajna gra, to jest, ta, ta, to, to, to jest taka prościzna. Na zmianę wyciągamy karty i kładziemy, po prostu. I udeczka sobie płynie. Nie czujemy żadnego zagrożenia, bo nie wiemy, co nam grozi, nie wiemy jaka to jest liczba, nie wiemy, po prostu wiemy, że musimy jak najmniej, ale równie dobrze ta karta, którą wylosowaliśmy na początku może mieć numer 30 i tak naprawdę wcale nie musimy się starać, żeby zdobyć jak najmniej. Nie ma tego napięcia, nie ma żadnej, żadnej hmm, żadnego ciężaru jakiegoś, jakkolwiek to by szum nie zabrzmiało przy tych prostych gierkach, ale... Ale dodatkowo to jest gra w oszukiwanie samej gry, nie w eksploatowanie tych zasad. No. Ty masz to tak ułożyć, żeby właśnie gdzieś tam bokiem się przemknąć, żeby może skorzystać z tych skrótów czy coś. Jak już masz dobre skróty, to czasami po prostu właśnie nie ma żadnych no, ale emocji. ale tak, to by wyglądało jakbyś szedł w kanałach, nie? Nie szedłbyś na pałę do gniazda pająków, tylko ominąłbyś i szedłbyś jak, naj, jak najprostszym. Ale tak, ja absolutnie tego nie bronię. Ja uważam, że to jest fajny pasjans, spoko pasjans, nawet nie fajny, spoko. Jest to dość spoko gra z dziećmi, bo to jest tak proste, że dzieciaki to zrozumieją. To nie ma żadnych większych zasad. Bierzesz kartę i ją kładziesz. Uh -huh. Następna osoba bierze kartę i ją kładzie i tyle. Ale jako gra taka, nie wiem, czy to imprezowa, czy żeby zagrać z fanami horroru, no teraz już wiem, że jest słaba. No, ale tak, myślę, że do takiej casualowej gry z dzieciakami, tylko znowu, który casual to kupi, nie? W sensie, która... No, ale fan Kinga może zagrać sobie z dziećmi Kinga. Nie, no, no tak, o, ja jaka to jest Jestem wąska Jestem jedyny grupa. pewnie na świecie, ale... No... Bardzo wąska grupa ludzi. Ale to okej. Okay, w sensie to jest takie z bardzo ograniczonych, yy, sensownych zastosowania gierka. Yy, to dwa do 4 graczy Ty graje z dzieckami, czyli w trójkę, tak? No. No bo to też, nie wiem, w cztery, niby można i w sześć osób, nie? Tylko to już wtedy w ogóle będzie... Ale to nudzi, nuda, bo no. tu nie ma żadnego napięcia, żadnej akcji, żadnej interakcji. Mm -hmm. Po prostu jedna osoba wyciąga kartę i ją kładzie, druga wyciąga kartę i ją kładzie. No musisz, im więcej osób, tym dłużej czekasz. Mm -hmm. Tak naprawdę możesz grać w 10 osób, to 2 do 4 to, jest tylko, to są tylko liczby. Tak, tak. Nie wiem, dlaczego tu nie ma jednej osoby. No co? Ch chodzi, o to, bo chodzi o to, że ta jedna osoba ma być opętana fabularnie przez Pennywise'a i zna ten numer. Więc jakby była tylko jedna osoba, no to kto ci przebije balonik? Ale my też galiśmy w ciemno po prostu, że tak, nie bo ja ja uważam, że tak jest lepiej y, niż ta jedna, która zna, y, bo po co ona ma znać, ale no ta frajda z przebiciem balonika, tylko, że to też jest, no to jest frajda dla dzieci. Mm -hmm. Czy ty jako dorosły człowiek się jarasz, że ci ba przebije balonik i ho, ho, ho, straszne? No nie, nie. No sam sobie nie przebijesz tego balonika, ale wydaje mi się, że akurat jedna osoba może z tego najwięcej frajdy wyciągnąć, bo nie czeka, aż kto inny będzie losował karty, tylko sobie po prostu układa mm -hmm. pasjansa. I te baloniki w sumie na plus. Dla zdaje mnie tak szkoda, że wiesz, no robisz już coś na licencji. Ile taki balonik z nadrukiem kosztuje i jakby to podniosło gdzieś tam koszt produkcji? Myślę, że nie bardzo. No. Więc szkoda, że nie ma jakiegokolwiek nadruku kingowego, czy nawet to it wielkie, nie? Dać na te balony białe, czy po prostu w sensie białe logo na czerwony balon. I, albo nawet już biały balon i czerwone logo. No w sensie myślę, że to by był... Dla mnie duży plus na przykład. Jako przedmiot kolekcjonerski byś sobie wtedy te dwa, trzy balony mógł też zachować. Tak, Aczkolwiek byliśmy, balony jako przedmiot kolekcjonerski to nie jest dobra rzecz, hmm. bo one kruszeją bardzo szybko po, po czasie. Guma nie przetrwa zbyt długo. I tak ale, byś trzymał. Tak, <laughs> wiem, ale zgadzam się. Zgadzam mm -hmm. się, mógł być na druk. No dobra, no ode mnie, no właśnie nie wiem, no tak obiektywnie, no to za cztery na dziesięć. A wykorzystanie jeszcze tego motywu, to, no bo jednak pod tym kątem też trzeba oceniać. W sensie, widziałeś to? Widziałem. No. Tak to śmieszne. No to, bo to wiesz, to są proste gierki, i nie wiem, wyciągnęli, co się dało? No i wzajemnie. Pewnie można było zrobić co innego po prostu. Znaczy i nie, no, no są kanały, tak? No są, jest łódeczka i wszystko, ale, ale ja nie czuję tutaj w ogóle to, nie? To. to... No. Nie wiem, no jakbyś z egzorcysty wyjął konfesjonał, że jest w kościele nie i zrobił gra wokół tego. No, no jest, no ale... No bo to jest gra Klub Frajerów, który wszedł do kanału. To jest o tym, nie? Ale mhm. tak, tak, no... No czuję jakoś tak, ale, ale nie, nie. No, no wczoraj mi ob, ob, ta gra została obnażona, <grym> jak zagraliśmy tutaj. <grym> No, znaczy nie, no, dla fanów, no to pewnie, wiesz, oczko wyżej, nie, tam, czy dwa może nawet, nie, to wtedy spoko, ale to nadal właśnie takie, okej, okay, no, to może nie są drogie gry, nie, to może kupić, właśnie zagrać ze dwa razy, rzucić na półkę jako ciekawostkę, gadżet i tyle, nie, no, ale właśnie, no, ciężko jest to tak polecić, na zasadzie, ku, idźcie i kupujcie. No. No dobra, no to teraz szczęki. Właśnie, w sumie to słońce wyszło, jak inne wokół nas. Oj. Trzeba się nawodnić. Zdrowie fanów Hogaru. Tak jest. Hmm. Szczęki. Szczęki ma pod tytuł. No Swimming Beach Closed. Czyli szczęki, zakaz pływania, plaża zamknięta. Gra według pudełka dla od 2 do 4 graczy w wieku y, powyżej 8 lat. To nie ma czasu, to jest zjadanie ludzi. No nie, tutaj graficzki są na tyle bezproblemowe, że 8 lat to raczej pod zasady tutaj, a nie pod to, że to jest horrorowe. Mhm. I to nie jest gra kooperacyjna. Tutaj faktycznie dwóch graczy musi być. I tutaj y, czas rozgrywki według Pudełka to jest 30 minut. Ja nie mierzyłem wczoraj, ale tak no, pewnie wychodziło, nie? 20 kilka, może 30 kilka. No, mogło wyjść. Co prawda raz się rozwaliłem w pięć, ale to tam... Ale do tego przejdziemy, bo ja dzisiaj coś odkryłem. <gry> ale to jak odkryłeś dzisiaj, a nie w trakcie gry, to się nie liczy. Na pudełku widzimy oryginalny plakat filmu z 1975 roku. W samym pudełku zaś znajdziemy 32 karty, 22 tokeny, dwa zmazywalne markery i dwie takie planszetki, tabliczki przedstawiające miniaturę pola gry jeden ekran zasłaniający tabliczkę dla gracza, który steruje rekinem, no i instrukcji. Jest to, można powiedzieć, wariant gry w statki, no ale mocno zmodyfikowany. Wygląda to tak, że układamy na środku stołu 30 kart, które tworzą pole gry, 5 rzędów po 6 kart i jeden z graczy, w naszym przypadku jak w dwie osoby, reprezentuje rekina, drugi zaś motorówkę orka i poluje na tego rekina. Rekin zaś poluje na pływaków, na planszy są trzy żetony pływaków, turystów w wodzie i zadaniem rekina jest ich zjeść. Każdy z graczy naprzemiennie się poruszamy i poruszamy się o 0, 1 lub 2 pola w pionie lub poziomie. Nie można się poruszać po skosie i rekin zaznacza na swojej planszetce swoją pozycję markerem. On ma zakrytą tę planszetkę, żeby drugi gracz nie widział gdzie on jest. Tak, a motorówka ma swój żeton, który umieszcza na tej dużej planszy włożonej z karty na środku No Motorówka stołu. pływa na wodzie, rekin pływa pod wodą, więc tak, to więc ma sens. Jest to logiczne. Ale żeby nie było tak, że motorówka totalnie nic nie wie, to rekin zaznacza, w którym rzędzie lub w której kolumnie się znajduje co może trochę ułatwić zorientowanie się no Zazwyczaj jego jest to położeniu. 50%, 30%, bo jesteśmy w stanie określić 2, 3, czasami 4 pola, gdzie on się znajduje. Dokładnie tak. Zawsze zaczyna się ruch ze specjalnych pól wyspy, które są położone na przeciwległych krańcach naszej planszy, więc właśnie da się orientacyjnie oszacować położenie rekina i motorówka może, poza tym, że porusza się właśnie po planszy, to może raz na ruch Raz naturę strzelić pod siebie, czyli jak gdyby sprawdzić pole, na którym się znajduje, czy tam tego rakina nie ma. I posiada też takie trzy umiejętności specjalne, dwa strzały pojedyncze w wybrane pole na planszy i jeden granat, który atakuje dwa pola obecne obok siebie, leżące obok siebie, no, sąsiadujące. Rakin ma trzy życia i stara się przepłynąć przez pola z turystami. Jeżeli zje w ten sposób trzech turystów, no to wygrywa grę. I wczoraj nam się wydawało, że Rakin ma dużo gorzej. Nadal mi się tak wydaje. Na początku można od razu rzucić w niego granatem, nie mando. Ale to nie tylko dlatego. Bardziej osaczony jest rekin, zadziwiająco. Grając orką, grając człowiekiem, nie czuję się takiego osaczenia jak rekinem. Bo rekin nie osacza gracza, tylko rekin osacza pionki. Ale tak, tak? czy siak, nie wiem, mam wrażenie. No graliśmy, wiem, że popełniliśmy trochę błędów w grze. No ja grając dwa razy rekinem popełniałem durne błędy, które kosztowały mnie. Bo strzelałem nie w te pola, w które sobie zaznaczyłem, że będę strzelał marnując swoją broń. Czasami zaznaczałem błędnie, czym Ci wskazywałem, dość mocno pomagałem w grze, a jak grałem człowiekiem, to z kolei popełniłem błąd na przykład za szybko, dokonując strzału, na co nie pozwalałem zasady. Nie zauważyłeś tego? Tak, ja... Nie zauważyłeś taką, więc się liczy jedyna, tak, którą, ją, którą ją wygrałem bardzo szybko. Ale z kolei ta, je, ta jedna, którą nie wygrałem, której nie wygrałem jako człowiek, no była jednak do samego końca i tam właśnie te trzy durne strzały oddałem. I czyli na mnie po... też popełniłeś, znaczy nie wytmieniłeś. Czy, no, czyli pozbyłem się w zasadzie wszystkich swoich e, tych najważniejszych atutów, a mimo wszystko ona trwała do samego końca, nie. Mhm. Dokładnie tak. Będę oszukiwał. Nie. <laughs> Zresztą, jak nie zauważyłeś, to już się nie liczy jako oszustwo. Czytałem, to ale zaakceptowałeś potem. To, co jest istotne, to to, że tu jest zadziwiająco dużo strategii kombinowania. Tak. To nie jest tak jak w to, że sobie wyciągamy i można przy tym oglądać serial, dyskutować o czymś, pić piwo, jeść obiad. Tutaj rzeczywiście trzeba się skupić, trzeba analizować ruchy przeciwnika na bieżąco i to dotyczy obu stron, nie? no bo jakina się szacuje, zgaduje się, gdzie jest. Więc. Gracz, który jest rekinem musi sprytnie też pokazywać te rzędy i kolumny i czasami też blefować, czyli na przykład nie ruszyć się w ogóle no. i wtedy skoro jest cały czas w tym samym rzędzie, który ma 6 kart w sumie, no to może być na polu 0, 1, 2, ale też 3, znaczy 1, 2, 3, ale też 4 i 5, bo mógł się o 2 z trzeciego ruszyć. I człowiek już ma 5 pól do wyboru nie? i potem przesuwa się powiedzmy y, gdzieś tam rząd niżej i my znowu tak? nie wiemy na którym z tych pięciu y, jest. Trzeba to cały czas analizować i to też pod kątem tego co pokazujemy drugiemu graczowi właśnie czy blef się opłaca czy lepiej właśnie płynąć do tej ofiary tak, do tego do pielca żeby szybko zgarnąć punkt. Znaczy ja mówię, że rekin ma trudniej bo zresztą tu chyba już widzimy to jest gra asymetryczna, tutaj każdy gracz co innego robi, mhm. to nie jest tak, że my dążymy do tego samego celu każdy ma swój cel, ale właśnie według mnie nie jest do końca zbilansowana chociaż no trochę za mało graliśmy rekin musi jednak przepłynąć pod pływakiem, mhm. żeby go zabić. Rekin nie atakuje z odległości. Nasz gracz ludzki może to robić. Ma ograniczone, ale może robić. Może strzelić pod siebie w, każdy, w każdej turze. To jest nieograniczone. A jak nie trafi, to może wykonać strzał w dane pole. Jak nie trafi, może znów wykonać strzał. Jeżeli... Ja dlatego przegrałem, nie? bo nie, nie rozkminiłem, żebyś miał trzy opcje, a nie dwie. Jeżeli ma... E to, to okej, okay, zabiję go raz, ale zabije. już zostaną tylko dwa życia. Potem jeżeli zastosuje dobrze bombę, która rozwala dwa pola, jeżeli będzie miał trochę szczęścia, to już załatwia dwa życia, rekina zostaje mu tylko jedno. A tych pływaków wcale tak łatwo nie jest zabić. Bo żeby się do nich zbliżyć, musimy przepłynąć jednak trochę tej wody, a cały czas pokazujemy no niedokładnie, gdzie jesteśmy. To jest ta przewaga rekina, nie? Że ale, on jest ale wiesz, niewidzialny. Ale jednak, jeżeli zrobisz to źle... Nie przemyślisz do końca. A nawet jeśli zrobisz to dobrze, to rzadko kiedy y, ludzki gracz ma, nie wiem, 7 pól. Zazwyczaj to jest jednak 50, 30, 25%. Mhm. Więc no, mamy, mamy możliwość y, załatwienia go I w, w jakiś sposób. Wydaje mi się, że człowiek jednak ma łatwiej. I człowiek może jeszcze trzy razy na grę przesunąć do tony pływaków. Tak jest. Ja grając człowiekiem. Y, y, nawet jeśli przegrywałem, to nie czułem takiego zagrożenia, jak grając rekinem. Co powinno być jednak w życiu odwrotnie. Będąc w wodzie, powinniśmy się bać tego rekina, a ja pływając rekinem miałem wrażenie, że ty cały czas siedzisz mi na ogonie. Że ty cały czas wiesz, nawet nie tylko wrażenie, bo ja widzę twoją planszetkę, co ty zaznaczasz. No i zaznaczasz, no i ja wiem, że ty zaznaczasz trzy pola, ja na jednym z nich jestem, nie? Mhm. Jak ty tam dopłyniesz, to strzelisz pod siebie, użyjesz strzału i masz dwa pola z trzech. Jeżeli zmarnujesz jeszcze jedno, no to po mnie, nie? No i uh -huh. rekin czuje duże osaczenie w tej grze. Ale duże osaczenie, czy też frustracje czy to był jednak Nie, fal? nie, nie, ale yy, miałem wrażenie, że trudniej się gra rekinem. Uh -huh. Myślę, że ogólnie troszkę trudniej, nie? Bo, yy, ale to też myślę, że zależy w sumie od przeciwnika ale bo... i ty mi tym fajnie, ja nie muszę wygrywać ja to wielokrotnie podkreślam, ja czerpię frajdę z grania, a nie z wygrywania ale, ale jakbym czerpał z wygrywania, to bym nie grał bo, bo rzadko wygrywam ale mówię o tym dlatego, że powiedzieli, że to można odpalić dzieciak odpalić. wyjąć dzieciakami, rozłożyć i dzieciaki mają frajdę myślę, że przy szczękach to nie ma sensu bo dzieciaka rozłożysz z palcem w nosie no byłoby trudniej yy... jeszcze pewnie zależy od dzieciaka ale, ale... No, jest to trochę trudniejsze no tak, no zależy, no... Ale... i może nie być takiego fanu, nie, nie wiem no bo wiesz, mały dzieciak, budowanie tuneli jest to coś, co sprawia mu frajdę, e, wizualnie może to nie jest jakoś super e, ale szczęki wizualnie też nie są jakoś e, e, nie wiem, wyszukane bo to jest tak naprawdę 30 kart, które mamy na stole, dwie to są rysunkowe wyspy, a pozostałe 28 to są takie fale rysunkowa woda no, błękitna karta, wszystkie takie postarzane, nie wiem czemu one mają efekt takiego starzenia, starcia jakby i na wszystkich są po prostu takie najprostsze możliwe fale, jasne, narysowane, takie e, sinusoidy po prostu takie. I jeszcze mamy grafiki na tym ekranie ochronnym, tak, zasłaniającym, na pudełku, Ale to też taka To Też są takie rysunkowe rekiny, nie? Takie kartonowe trochę. No. Tylko, że z drugiej strony, czy tu chodzi o to, żeby, no może to by była jakaś większa frajda dla nas, jakby był jakiś brutalny rekin, ale, ale to nie jest potrzebne, nie o to chodzi w tej grze, nie? Mhm, mm nie. Tutaj mamy jeszcze dodatkowy element, o którym nie wspomniałeś. Po każdej turze zabiera się jedną kartę wody. Ja na początku trochę tego nie rozumiałem. Zresztą to jest też element, o którym się zapomina. Dopiero jak zrozumiałem, że w czym to mi pomaga, to o tym chyba wtedy zacząłem pamiętać. Tak, no bo to zmniejsza plansze. Czy znaczy, więc... to i jednemu i drugiemu pomaga? Bo ja na początku nie rozumiałem po co. Zadałem pytanie, jaki to ma fabularne w ogóle uzasadnienie, że my zabieramy wodę. No, ma takie, że rekin pływa coraz bliżej, kąt się, tak? się zaciśnia. Za, za Chodzi o to, żeby było takie, to, to osaczenie rosło, żeby to eskalowało. I to faktycznie tak działa. I jak się to wy, wy, wykmini, jakie to ma znaczenie dla jednego i drugiego gracza, to można tym naprawdę y, podnosić stawkę, Yy, zmieniać yy, tak naprawdę rozłożenie pionków, zmieniać yy, rozłożenie sił, jed, zabrać jedną dobrą kartę i cały plan twój leży, nie? Tak, albo nawet yy, zmieniać yy, możliwości tego pierwotnego ruchu rekina, nie? No to Bo też jest fajne. Yy, po każdym yy, postrzale albo zjedzeniu pływaka, rekin wraca na jedną z dwóch wysp, czyli na jedną Czyli znów startuje, czyli znów znamy jego punkt wyjścia i zaczyna się od nowa. I jeżeli w rzędzie już nie ma sześciu kart, tylko ma trzy karty, no to dużo prościej śledzić jego ruchy. No, ale też, jeżeli... Bo rekin sam nie może zabrać karty, pod którą się znajduje, ale ja mogę przez przypadek i w tym momencie... Motorówka może, tak? No, nie wiem totalnie, gdzie jest rekin, bo on się może przenieść na trzy inne pola w tym momencie. To też komplikuje mocno. Jak ja przypadkiem zabierę kartę, na której akurat rekin jest. Mhm. No tak, czyli podsumowując, czuć klimat walki z czasem, nie? czuć to narastające napięcie i w sumie od początku, to nie jest tak, że ta gra wymaga, żeby ten plan się zmniejszyć czy coś, bo już na samym początku jest takie ostre nie czacha dymi po prostu od pierwszej Ale półki. to właśnie bardzo dobrze, że to idzie stopniowo, bo od początku jest fajnie, ale nie jest ciągle tak samo. Przecież mhm. my tą jedną grę, którą graliśmy do samego końca, to zakończyliśmy dosłownie na kilku kartach. Tak. Już była jedna taka, nie powiem, że prosta, ale jedna e, łamana. Tam już nie było w było zasadzie na boki gdzieś. iść. Trzy karty w górnym rzędzie, trzy w dolnym, nie? Na tej, w ogóle dwie woz na koniec w no. dolnym. Więc w ogóle już pięć kart nam zostało z tych trzydziestu. No, także y, rozłożenie tego napięcia, ja wiem, że to jest szumnie nazwane, to jest kurde gra w statki, nie? Mhm. Ale naprawdę ja byłem mega zaskoczony tą grą, bo ja, ja do tej pory grałem w to tylko. Nie mhm. grałem w tamte dwie, więc spodziewałem się pierdoły. Jeszcze jak widziałem, że to jest jakieś tam rozłożona woda i strzelanie kto gdzie jest, to mówię, to będzie taka kolejna pierdółka, a ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo tu jest y, czuć ten klimat y, szczęk nie szczują nas grafiką, nie rzucają grafiki, dostajemy prościutkie rzeczy, a naprawdę czuć. Może jak ktoś patrzy z boku, to powie, a w statki grają, nie? Mhm. E, prościzna. Ale nie, to jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona gra. Tak. Tak jak powiedziałeś, rekin ma chyba trochę gorzej, co jest ironiczne, ale to nie jest problem, nie? To czemu nie? Mam mechanikę dopasowaną bardzo do franczyzy, tak? Do licencji. Pudełko moim zdaniem jest ok, tak? Ten plakat oryginalny Fajnie się sprawdza. Jest no. Nie mam z nim żadnego problemu. Reszta grafią są proste rysuneczki. Proste, ale też w porządku. Nie, nie potrzebuję tutaj, no. nie wiem, właśnie kadrów z filmu czy coś. To jest ok. Te mazaki i plansze. To, że to jest w pudełku, to jest dla mnie super. Nie, że zrobili nie, nie na przykład 10 karteczek, które możesz sekserować potem czy coś, mhm. tylko rzeczywiście dali plansze, po których można pisać specjalnym mazakiem i zmazywać to na bieżąco, żeby sobie zaznaczyć krzyżykami czy tam czymś innym, no. gdzie potencjalnie, znaczy gdzie jest rekin, jak jesteś rekinem, a z punktu widzenia motorówki, gdzie potencjalnie ten rekin może się znajdować. Czachady mi są emocje, wszystko super, ale mam jeden bardzo krytyczny komentarz. Bo ta gra ma na pudełku dwóch do czterech graczy. To nie jest gra. To jest grada dwóch graczy. kropka. No to tak jak tutaj, że może grać więcej, ale będzie nudno. Nie, ale w to sumie jest ja nie nie, wyobrażam, nie da się w to grać więcej. Co będziemy osób. się kłócić gdzie płynąć. W e... sensie jest jeden rekin i trzech ludzi, tak? Tak. Aha. No to, to, to nie ma sensu, nie? I to, to... Całą strategię ci burzy. Ty coś planujesz, robisz ruch, a kto inny w ogóle robi co innego. I jak w trzy, Ale jeszcze co to zmienia, Mando? Jeżeli w no dwie, jak w trzy, trzy osoby, osoby, to może rekin ma, łatwiej, ma bo dużo robi, łatwiej, bo się robi chaos wśród ludzi. Nie chodzi o chaos. Chodzi o to, że w pojedynkę to ja sobie coś kminię. No właśnie, brak strategii, no, rob, więc a robi się trochę chaos. robisz w dwie osoby, to mówisz o tym na głos. Więc jak inny słyszy? No to też, no tak. A jak nie mówisz, to robi się chaos. Tak, bo, bo ty płyniesz tu, bo planujesz już dwa ruchy do przodu. My w górach rok temu na urlopie próbowaliśmy grać w trzy osoby, ale właśnie szybko uznaliśmy, że no nie, no nie będziemy dyskutować. Byłem z dwoma kumplami, mówię, grajcie sami, ja popatrzę, nie? I im się tak średnio w sumie podobało, ale właśnie próba gry w trzy osoby, to moim zdaniem już na starcie po prostu zabija cały ten fan. Wszystkie te zalety, nie? Czyli tą presję, nie? To napięcie, to blefowanie, ale w granicach właśnie zasad oczywiście. No, no bo to jest gra, w której trzeba sobie ufać, nie? Bo my nie widzimy drogi rekina, więc w momencie, gdy do niego strzelamy, on no, musi powiedzieć, tak, trafiliście mnie. Teoretycznie mógłby oszukać, teoretycznie mógłby przeskoczyć o trzy pola, może i byłoby to do wykrycia. Ale, ale z drugiej strony nie prześledzisz całej jego drogi, nie? Ale no, to jest gra, w której sobie ufamy. No i właśnie w tym ostatnim, co mam oszukał, w prawie pierwszą turę, ale to ty miałeś tak, że... Nie oszukałem. No nie wolno używać... Ale no ty o tym... Te, ty Mówiłem do... o tym na głos. Ale no to wtedy mi trzeba było powiedzieć. Czyli teraz specjalnie mnie, to zrobiłeś. Teraz mnie nie możesz zastrzelić. Obaj o tym zapomnieliśmy, więc się nie liczy. Dobra, dobra. Ale ty mnie wtedy w trzy tury zrobiłeś, nie? Trzy no. ruchy, trzy strzały i trzy razy akurat totalnie e, w rekina. No. Więc absolutnie nie na 2, 3, 4, czy nie na trzy, cztery, czy więcej osób. Ale dwie osoby, moim zdaniem, super. W ogóle nie wiem, czy to nie jest lepsze od piątku 13, jak teraz tak w to pograłem, no Ale ja nie piątek wiem. 13 znowu jest lepszy na więcej osób, bo tam można grać większą ekipą. Ale na parę to moim zdaniem szczęki wygrywają z tego, co ja poznałem. No, z tego co ja też. Ale poznałem niewiele. No Jestem dobrze. naprawdę pozytywnie zaskoczony, jak w prosty sposób można wykorzystać motyw yy, znanego filmu i zrobić naprawdę fajną grę, przy której się człowiek dobrze bawi. Bo nam się naprawdę w to dobrze grało. My zagraliśmy te cztery razy, ja z przyjemnością zagrałbym więcej razy. W to zagraliśmy drugi raz z musu, żeby nie było, że po jednej grze oceniamy. Nie, mm -hmm. nie ja myślę, że powinniśmy zagrać jeszcze raz teraz właśnie unikając oszukiwania i zobaczyć jak bardzo to zmieni, nie? E, gdzieś tam dynamikę. Czy mocno utrudni motorówce, czy na przykład rekin wtedy będzie e, miał trochę większe szanse, no bo ty właśnie eksploatowałeś nie? tę opcję. Żeby to było dozwolone, to rzeczywiście trochę przechyla szale no, no to pokazuje, że to bardzo mocno przechyla. Wtedy już w ogóle ma przerąbane rekin. Aczkolwiek fabularnie czemu nie mogę strzelić od razu? A? Tak, w fabule to trochę bez No musisz płetwę zobaczyć gdzieś czy coś, a nie, żeby wypływasz na morze, rzucasz granatami, mando. No. no ale dobra, rozumiem, rozumiem doskonale. Jest tu naprawdę to fajnie zrobione. Teoretycznie mógłbym powiedzieć, że pierwszej tury powinniśmy nie zaznaczać, żeby rekinowi było łatwiej. Więcej opcji będzie, ale nie. no Rekin ma jedną taką możliwość wykorzystania karty, kiedy nie zaznaczy. Jak się to sensownie, fajnie wykorzysta, to też można no, dużo niewiadomych wprowadzić tak, do bo o tym gry. nie powiedzieliśmy, ale rekin też ma specjalną umiejętność może raz się ruszyć o jedno pole więcej, może raz nie oznaczać swojego położenia, czyli zabieramy jego żeton z planszy i nie wiadomo zupełnie, czy się wyruszył w rzędzie, czy w kolumnie, czy jak. I może dwa razy zablokować albo pole wody, albo dodać pole wody. I ja na przykład... Y tak jak mówiłem, no jeżeli kolumna się zmniejszy czy on się zmniejszy, no to wtedy łatwiej jest wykryć, gdzie rakin może być. Więc ja na przykład w jednej grze zablokowałem sobie kilka wód, ale potem się okazało, że i tak z nich nie mogłem korzystać, bo wokół nich nic nie było. Nie? I to były zamiast sobie zostawić te żatony na później i móc sobie gdzieś tam dodać, ułatwić, albo nawet żebyś ty zgłupiał, nie? Gdzieś tam dorzucić wodę, żebyś myślał, że żeby tam tędy płyną, To też jest znowu fajne, nie? Bo to jest kolejny element tego blefu. I strategii, no to ja już to miałem zmarnowane, ale tutaj jest miejsce właśnie na takie harde play'e, nie? żeby tak rzeczywiście wykorzystać te mechaniki do maksimum. I to też jest gra, której się uczy człowiek tak nie po jednej że już wie wszystko, widział wszystko, tylko myślę, że spokojnie można z 10 razy to ograć i za każdym razem trochę inne strategie stosować i dobrze tak. się bawić. I jeszcze zmieniać się rolami. Aha. I co ciekawe, znaczy no, ciekawe, no, może średnio ciekawe, nie wiem jak to jest teraz, ale to była jedna jedyna z tych horrorowych gier od Shuffle, która była dostępna w Polsce na Allegro, bo ty ją tak chyba kupiłeś, nie? Tak. Pozostałe trzeba jednak z zagranicznych sklepów ściągać. I ona też relatywnie tania była, też tam nie wiem, 40 zł, 50 zł może. Tak. Albo nawet nie, nie pamiętam dokładnie. No dobrze, no to dziękuję Ci serdecznie za to wspólne polowanie i za tę przeprawę kanałami. Piąteczka, musisz się umyć. Czemu? Po tych kanałach. Aha, to, piąteczka. Umyłem się już w morzu. Z rakinami. Piękny. No i co? Wam, kochani, życzymy. Pozdrawiam Was w ogóle z majówki, bo to jest kolejne nagranie na, nagrane na żywo, jak być może słyszycie chociaż nie wiem kiedy ono poleciało ostatecznie i tradycyjnie już będziemy Wam życzyć klimatycznego weekendu udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście to nie ma daty ja chyba nie dam trzech pod rząd, tylko sobie zachowam tam jakoś później żeby trochę mhm. to przedzielić działa to tak a nie są, dobra. Podmucha się baloniki? No, w teorii na koniec masz go przebić, bo to jest bardziej dla dzieci, giera. Są dwie talie. się wchodzi w Pano mm, Nie. Ta talia i ta z ramką. O! Spaniaku. Ty zużyłeś swoje, a swoje mamy. trzeba myśleć. Zgadna ludzi wiesz. Kurwa, o tym zapominam, że ty masz strzał na łodzi. Już drugi raz zapomniałem. A to ja to w sumie. To jest ja strzelam tu Zabrałeś mi broń, no przykro mi. Dzięki, Manduś. No testuję różne zagrania, które można... No to ja się teraz cofam, tak? No. Kuźwa, mam wrażenie, że Rekin ma trudniej, ale to może mi się tak wydaje, tylko... Odbijamy balonę?